– Posłuchaj – powiedziałem. – To ty posłuchaj. Nie dał mi dojść do słowa. Rzecz jest bezdyskusyjna. Ale jeśli masz jakieś wątpliwości, to ja ci naukowo wytłumaczę. Ty jesteś X, ja jestem Y. W końcu obaj nie głąby, ani jakieś ciamajdy, a jednak fatalnie podpadli. Stłamszeni i zagięci. Zgadza się? Tak jest, obaj z minusikami przy nazwisku. Bez szans. Bez szans, podchwycił gwałtownie. Tak niby z pozoru wygląda, ale algebraicznie rzecz biorąc, sprawa przedstawia się zgoła inaczej. Minus x przez minus y musi dać plus xy. Każdy matematyk ci to powie. I co ty na to? No, to już lepiej niż dwa minusy na krzyż, ale żadnego ale. Wygrzebiemy się z dołka. Algebra się nie myli. Startujemy z agencją w czwartek. I nie rób takiej przerażonej miny. Nic tam nie grozi. Nie zaczniemy przecież bez przygotowania. Na wariata. Przejdziesz ze mną pośpiesznie. Przeszkolenie w zawodzie. Przejrzymy parę książek i podręcznik kryminalistyki. Takie małe, fachowe studium. Jednakże myślę, za dużo myślisz udziału. I takie było z nim gadanie. Uwaga! W najbliższy czwartek na terenie szkoły rozpoczyna działalność Prywatny Instytut Porad i Usług Społecznych – PIPIUS. Masz kłopot? Ktoś ci nadepnął napięte albo na bolący odcisk? Ktoś cię oszwabił, ocyganił, okpił albo rzucił cień na twój honor? Zgłoś się do nas szybko, a my podejmiemy skuteczne działania w twojej obronie. Żyjesz w lęku, ktoś ci groził, ktoś fałszywie oskarżył, ktoś zaszantażował, a może już dał ci wycisk. Zgłoś się do nas jeszcze szybciej. A my uwolnimy cię od strachu, załatwimy, zdemaskujemy, przyskrzynimy i unieszkodliwimy kogo trzeba. Pełna dyskrecja, zapewniona. Stałem zdumiony. Z wydrukowanym na kartce papieru chyba przez drukarkę komputerową tekstem. Przez chwilą jakiś przebiegający korytarzem szkolnym chłystek wcisnął mi to do ręki. Co to jest? Marszcząc brwi, spojrzałem podejrzliwie na syfona. To jest tekst, jaki dałem uśpionym agentom do rozpowszechnienia, odparł z kamienną twarzą. – Pipius? Instytut? – skrzywiłem się. – Co ci wpadło do głowy? Miała być przecież agencja i zwykłe biuro detektywów. – To będzie agencja – uśmiechnął się chytrze. – Ale wiesz, w naszej sytuacji lepiej unikać tej nazwy. Instytut o wiele lepiej brzmi. – Jaki sens rozgłaszać o tym już teraz. Mieliśmy się najpierw przeszkolić, a my nawet nie rozpoczęliśmy szkolenia. Syfon chrząknął. – Nie bój się. – Przecież na razie jeszcze nic nie mówimy, ani gdzie jest ten instytut, ani kto go prowadzi. To jest po prostu wstępny anons. Rzecz utrzymujemy w tajemnicy w celu pobudzenia ciekawości. Tak się to robi na świecie. Reklama powinna wyprzedzać usługi. Rozumiesz, klienci detektywów często mają różne opory i potrzebują czasu do namysłu, zanim powierzą komuś swoje sprawy, zwykle poufne i wstydliwe. W czwartek damy drugi anons i ujawnimy się, podając nasze nazwiska. Nie bardzo mi trafiały do przekonania te wyjaśnienia. Podejrzewałem, że syfona raczej rozsadza chęć szybkiego działania i brakuje mu cierpliwości. Pokręciłem głową. Czwartek zamruczałem posępnie. Skąd ta pewność, że będziemy gotowi w czwartek? Pamiętaj, że pracujesz ze mną i to może pokrzyżować wszystkie twoje plany. Moim partnerom zawsze przydarzają się okropne rzeczy. Jestem pewien, że i teraz się przydarzy. Przestań krakać, ty kruku. Czas, żebyś przestał wreszcie wierzyć w takie rzeczy. Po prostu wmawiasz sobie. Lepiej iść do biblioteki, przestuduj pitawale albo coś o psychopatach. To pasjonujące. Większość bandziorów to psychopaci. No nie patrz tak, idę z tobą, nie myśl, że zapomniałem o szkoleniu. Wiem, że czasu niewiele i musimy się zabrać energicznie do naszych studiów. Ale nie poszliśmy, bo akurat zabrzęczał złośliwie dzwonek. To nic, powiedział Syfon, zabierzemy się po lekcjach. Ale nie zabraliśmy się. Bo akurat Syfona wezwano do kancelarii. Był do niego telefon z domu, żeby zaraz po szkole odebrał z dworca kolejowego krewnych wiejskich, czyli pokiełbasów, z Niewęgłowic i pokazał im miasto. Próbowaliśmy podjąć wysiłek szkolenia przez kolejne cztery dni, ale niewiele z tego wyszło. Tak jak przewidywałem, dzień po dniu prześladowały nas różne, a raczej przykre wypadki. W sobotę obaj. Mieliśmy kraksę rowerową i zszywanie rozciętej skóry na głowie. W niedzielę dopadła nas obu, dziwna, mówiąc delikatnie, niedyspozycja brzuszna. W poniedziałek syfon był badany przez psychiatrę i stracił pół dnia, a we wtorek zdarzyła się lepsza heca. Kiedy wreszcie po lekcjach dorwaliśmy się do książek w bibliotece i w zacisznym kącie za dużym filodendronem zaczęliśmy przyswajać sobie rzeczy niezbędne dla detektywów, tak się zaczytaliśmy i zasiedzieliśmy, że zamknięto nas tam przez roztargnienie, a myśmy nawet nie zauważyli, że nas zamykają. Gdy po godzinie zorientowaliśmy się, że nas uwięziono, w szkole nie było już żywej duszy. Nawet dozorca gdzieś się zawieruszył. Zdenerwowani otworzyliśmy okno, wrzeszczeliśmy, wzywaliśmy pomocy. Mimo, że nasza Buda jest dość daleko odsunięta od ulicy, przechodnie nas doskonale słyszeli, obracali głowy, gapili się, ale nikt nie zareagował. Zapewne sądzili, że to tylko jakaś nowa uczniowska zgrywa. Przesiedzieliśmy tak dwie godziny z kawałkiem, aż całkiem już zachrypli i zdesperowani. Odważyliśmy się spuścić na dół z okna drugiego piętra na sznurze sporządzonym z zasłon i firanek, za co znów zostaliśmy niesprawiedliwie ukarani przez magnificencję, która dopatrzyła się w naszej żałosnej przygodzie umyślnego wybryku zrodzonego z nagannej chęci rozgłosu i poklasku. Inna rzecz, że po tym wyczynie staliśmy się faktycznie dosyć sławni. Po całej budzie zaczęły krążyć o nas fantastyczne wieści, między innymi, że wykręciliśmy ten numer w ramach ćwiczeń kondycyjnych i ostatnich przygotowań do otwarcia biura detektywów. No cóż, można się było spodziewać, że nie da się utrzymać naszej tajemnicy. Ktoś nas sypnął. Czyżby któryś z uśpionych agentów? Może łobuz wypaplał przez sen? Nie szczędziłem Syfonowi wyrzutów z domieszką kwaśnego szyderstwa. Rzecz była o tyle kłopotliwa, że od razu zaczęli się do nas zgłaszać klienci. Raz po raz ktoś nas zaczepiał i wtykał nam swoje sprawy. Ku wielkiemu i źle skrywanemu zadowoleniu Syfona zjawił się z lisim nawet sam Kamasz, przerośnięty dryblas z siódmej i osławiony szef gangu. No, no, syfon. Nie spodziewałem się, zagaju. Zaczyna w budzie robić się wesoło, ale cokolwiek przyciasno dla nas dwóch. Tak myślisz? Tak myślę. Ale jestem człowiek spokojny, ty też, a dwu spokojnych ludzi może się zawsze dogadać. Nie musimy sobie deptać po piętach, nie? Spojrzał na nas sennymi oczyma spod ciężkich powiek. Nie musimy sobie deptać po lakierkach, natomiast możemy pohandlować. Mam bank, dobrych i złych wiadomości, ale zawsze prawdziwych. Mógłbym sprzedawać wam, tanio. Kupiłbyś? Jasne, jeśli tylko są coś warte, zamruczał Syfon. Jedną dobrą odstąpię ci od razu. Całkiem gratis. Zginął ci rower, ten co był w naprawie, po kraksie, prawda? Otóż my wiemy, gdzie jest. Gdzie? Syfon przygryzł wargi. Jest w bezpiecznym miejscu, w dobrych rękach. Powiem ci więcej, jak się przekonam, że jesteś równym kolegą. – A co dla ciebie znaczy być równym kolegą? – spytał pan Rosyfon. – To znaczy, że nie będziesz wsadzał ryjka do mojej zupki i gulaszu, ani zaglądał mi w karty. Hy. Kamasz roześmiał się. Syfon też się roześmiał, a potem ja. Wszyscy trzej pół minuty śmialiśmy się równie głośno, jak nieszczerze. – No, to kiedy zaczynacie? – spoważniał nagle Kamasz. – A jak było w się? Syfon odpowiedział pytaniem na pytanie. – Było, że w czwartek. – a więc wystartujemy w czwartek. To znaczy jutro? To znaczy jutro, zgodnie z planem. Wszystko u nas pracuje jak w zegarku. No, to nakręćcie go dobrze, żeby przypadkiem nie stanął. I pamiętajcie, co powiedziałem. Cześć. Oszalałeś syfon. Wybuchnąłem, gdy kamasz znikł z pola widzenia. Przecież ledwie rozpoczęliśmy szkolenie i jeszcze nic nie umiemy. A ty chcesz startować jutro? Nie przeczytaliśmy ani jednej z zaplanowanych książek. Jesteśmy blade neptki z kryminalistyki. I z czym do Palemona? Termin musi być dotrzymany, rzekł twardo Syfon. Nie możemy zawieść oczekiwań. Kamasz nabijałby się z nas, byłaby kompromitacja. Prawdziwa kompromitacja to będzie, jak zaczniemy działalność w obecnym stanie naszej wiedzy, mruknąłem. Dokształcimy się w trakcie pracy, odparł Syfon. To praktyka i tylko praktyka zrobi z nas specjalistów. Ale jeśli nie czujesz się na siłach, proszę bardzo, nie musisz się angażować. Zacznę sam. Zrozumiałem, że nic go nie powstrzyma. Samego cię nie zostawię, oświadczyłem. Za duży jesteś wariat, ale wspomnisz jeszcze moje słowa.